Witamy serdecznie w audycji mobilnych, audycji poświęconej mobilnym technologiom. Przy mikrofonie Damian Statkiewicz i Kajetan Krekwiński. W dzisiejszym odcinku podsumujemy następujące newsy. iPhone OS 4 oficjalnie i to z wielozadaniowością. 14 godzin pracy na baterii z Mix 1007 A4. Wspomnijmy raz nieco na temat, czy HTC przejmie firmę Palm. Tematem dzisiejszego odcinka będzie zastosowanie urządzeń PDA. Zapraszamy do słuchania. I przechodzimy do pierwszego newsa, czyli iPhone OS 4 oficjalnie i to z wielozadaniowością. Otóż firma Apple zaprezentowała najnowszy system dla swoich zabawek, czyli iPhone OS 4. No system niewątpliwie innowacyjny, patrząc na jego historię, otóż, co musieliśmy aż uwzględnić w tytule newsa, będzie wyposażony w wielozajnowość. No niestety, no w cudzysłowie, tak jak mówisz, no niestety... Nie jest to taka wielozadaniowość, jak byśmy sobie życzyli, ponieważ w tle będą mogły pracować tylko pojedyncze programy. Takie jak otwarzacz audio, nawigacja GPS czy telefonia VO. -IP. Pojedyncze i wybrane przede wszystkim. No dokładnie, no niestety nie wygląda to tak jak choćby w Windows Mobile, jednak jest to zawsze coś. No i przede wszystkim myślę, że niektórzy skojarzą taką wielozadaniowość skądś. Otóż posiadał ją, uwaga, 9 lat temu system Palm OS taki system był sobie OS i również to tak działało, że niektóre programy mogły działać w tle. Także no, taka innowacyjność Apple'a, ja bym się w ogóle tym nie chwalił, tylko wprowadził taką funkcję, że tak powiem po cichu. Tym, <grywanie> bardziej, tym bardziej, że jeśli dobrze pamiętam, to bodaj po odblokowaniu, czy ten jailbreak'u urządzenia, prawdopodobnie była możliwość takiej wielozadaniowości uzyskania. Mhm. Tutaj jeszcze jest taka ciekawa funkcja, jeżeli chodzi o wielozdaniowość, a mianowicie o hibernację aplikacji, jak tutaj Apple to tłumaczy, czyli jeżeli używamy jakiegoś programu i ten program zostanie zawieszony, to on zapisuje aktualny stan tego programu, czyli wszystkie ustawienia, które mamy obecnie, uruchomione rzeczy w tym programie, zależy jaki to jest program oczywiście i przechodzimy do innego sobie programu. To jeżeli wrócimy do tego programu, który wcześniej żeśmy zamrozili, no to on jest włączony w takim samym stanie jak wcześniej. Czyli nie musimy wszystkiego tam od nowa sobie ustawiać, czy coś tam w tym stylu. No i wiesz, I co. tutaj w tym... właściwie też od razu przychodzi mi no na właśnie. myśl system sprzed 9 lat, a mianowicie Palm. No bo tam to dokładnie tak samo działało, z tym że to. Chyba... biorą od nich pomysły. No, no możliwe. Zresztą o Palmie jeszcze będziemy mówić w tym odcinku. No, ale no. to nie jedyne takie newsy. Otóż. E, e, Im dalej, tym bardziej innowacyjne. Do, może do, do, do, dokładnie, wszystko na temat EIPRAK, kontynuując. Otóż, e, ciekawą zmianą ma być e, nowy, znaczy nowy, odmieniony znacznie interfejs. Tutaj myślę, że Ty możesz coś więcej na ten temat powiedzieć, ponieważ. No. Powiem szczerze, podlądałeś. jak pierwszy raz przeczytałem tego newsa, jak czytałem e, o tej konferencji, która się odbyła, tej prezentacji, no to sobie pomyślałem, kurczę, wow, nareszcie ujrzę nowy interfejs tego systemu. No i tak właściwie to tylko wyglądało na papierze, bo powiem szczerze, jak zobaczyłem zrzuty ekranu z tego systemu, to tak naprawdę zmieniono troszeczkę inaczej ikonki. One się inaczej troszeczkę wyświetlają i są bardziej tak ozdobione. Tam chyba belki jakieś pojedyncze. To właściwie wszystko. No nie wszystko właśnie. Najważniejszą funkcję zapomniałeś. Zmiana tapety. Racja, ona jest tak istotna no, w tym przypadku, że po prostu aż wyszło mi z głowy. Otóż Apple wprowadza w iPhone os nowym możliwość ustawienia tapety czyli funkcji, funkcja, której brakowało tak naprawdę w starszych systemach. No pewnie. Tutaj, i... to tutaj to tym bardziej bym to wprowadził na po cichu, powiem szczerze, w ogóle się tym nie chwalił. No ale jak widać... Funkcję ustaw... Czy ktoś ze słuchaczy posiadających telefony firmy Apple posiada telefon komórkowy z kolorowym ekranem, który nie umożliwia ustawienia tapety? Z pewno nie ma tutaj takiego. Także no to ty chyba w ogóle to jest śmieszna sytuacja, bo Apple wprowadzając iPhone'a twierdziło, że to jest smartfon. Tak naprawdę chciało konkurować ze smartfonami, a tutaj nawet nie było wiele zadaniowości, możliwości ustawienia, to nic praktycznie nie było. No ale to jednak nie wszystko. Jeszcze pojawi się taka nowa innowacja, tym razem co hejnej beczki, czyli to będzie usługa o nazwie iEd. Otóż no. będą to reklamy kontekstowe w reklamy. programach na tej platformie. No zobaczymy, jak to się przyjmie, ponieważ no nie, nie wyobrażam sobie, jak ludzie będą patrzeć na na przykład Taki, ty, taką sytuację, kiedy wybieramy sobie numer z książki adresowej, a tam na dole nam lata jakaś reklama we Fleszu, ponieważ a będzie tu mowa a kup papierosy, a też, a też zapalenie, kup papierosy no, no, no bo, bo to za, za, zarówno jest to mowa o reklamach typu linki jakieś tam tekstowe, jak i o animacjach no. jeżeli programista będzie dobro duszy, no to umieści linkę, jeżeli nie będzie lubiał ludzi, no to umieści wideo proste no zobacz, zobaczymy, jak to się przyjmie. Pewnie AIB oczywiście będzie z tego czerpał jakieś korzyści majątkowe, ponieważ inaczej by tego nie wprowadził w swoim systemie, no ale... No i nie nazwał I. No to dokładnie to, i, I z przodu. No cóż, wychodzimy... Powinien opatentować w sumie te I. Oglądamy telewizję reklamy, wychodzimy na klatkę, leżą reklamy, wychodzimy na dwór, widzimy na blokach reklamy, wyciągamy telefon, widzimy reklamy. Wszędzie widzimy reklamy. Świetne życie, prawda? No tak, okrej. ale ta innowacyjność będzie dostępna na szczęście albo na nieszczęście jedynie dla iPhone'a 3GS i dla najnowszego iPoda Touch, ponieważ starsza wersja iPhone'a, czyli iPhone 3G bez S litereczki, otrzyma jakąś aktualizację, niestety nie zostało ujawnione, co to będzie. Jak to będzie. Apple wiedziało, otrzyma coś. No otrzyma coś, dokładnie, a iPhone oryginalny, tak zwany 2G, nie otrzyma nic. No, czyli tamci po posiadacze starszych iPhone'ów pierwszej generacji w ogóle nie otrzymają tej wspaniałej funkcji innowacyjnej wielo... o nazwie wielozmianowości. No może już tak nie krytykujmy Ape'a, bo znowu pojawią się słowa krytyki odnośnie naszej krytyki. Nie no, nie oszukujmy się, ja jestem mm, że tak w siebie nazwę zwolennikiem urządzeń PDA, a iPhone jakby nie było, nie jest chyba PDA. No ale przejdźmy do następnego newsa. Dokładnie. Tym razem coś naprawdę ciekawego. 14 godzin pracy na baterii z MX174. Otóż firma Onkyo zaprezentowała model MX174, właśnie z tytułu. I jest to netbook z 10-calowym ekranem. Co najciekawsze, nie jest to ani obrotowy ekran, ani nie jest on dotykowy. Co jest najciekawsze w tym urządzeniu? Otóż czas pracy na baterii, który wynosi aż 14 godzin. No, 14 Prawa, godzin to faktycznie, kiedy mój laptop jest... trzyma ledwo godzinkę, no to dla mnie jest to wartość ogromna. No, także rewelacyjnie właściwie zastanawiam się, jak oni to osiągnęli. A jeżeli chodzi o parametry techniczne urządzenia, no to również takie całkiem przyzwoite są. Powiem, urządzenie posiada procesor Intel Atom Z515A, taktowany zegarem 1200 MHz, czyli 2 GHz, czyli całkiem nieźle. 1 GB pamięci RAM, dysk twardy, o pojemności 250 GB i uwaga, tutaj nic w ogóle nie wiadomo na temat tego, czy będzie opcja z dyskiem SSD, tylko jest napisane o dysku twardym. No to może być akurat takie niedomówienie lekkie specyfikacji, mm -hmm. ponieważ z tego, co wiem, to jest ona nieoficjalna taka dopiero... No dopiero być... za kilka dni będzie Dokładnie. oficjalna prezentacja tego urządzenia, wtedy tak naprawdę się dowiemy. Niemniej jednak trochę dziwne to jest, bo ja powiem szczerze, wolę netbooka z mniejszą pamięcią, ale z dyskiem SSD niż z dyskiem twardym. Jakaś większa pewność o te dane, jak się wrzuci to w plecach, nie? Dokładnie, poza tym, poza tym jest większa energooszczędność, jakby nie było. No, a tak, komu... chcel, jeżeli trzyma to 14 godzin to przy dysku SSD może by tak pół godzinki więcej się dodało no, dokładnie, co do komunikacji mamy tutaj moduł Bluetooth 2.1 plus ADL oraz Wi-Fi BGN no N zabrakło, no ale myślę, że akumulator nam to wynagrodzi no, na pewno, w ogóle to jest chyba pierwsze urządzenie, które ma tak długi czas pracy na baterii. Ja sobie No nie, ko nie kojarzę, żeby były jakieś takie. Do tej takie... pory to chyba tutaj liderem był Asus i PC ze swoimi urządzeniami serii 1000HA chyba, czy coś takiego. One tam pracowały 10 godzin, na papierze oczywiście. Tam w no. praktyce nie wiem, jak to wyglądało, no, ale na pewno było to zbliżone do siebie. No i co ciekawe, urządzenie jak na netbooka całkiem fajnie wygląda. Nie jest to jakiś e, dziwny, dziwnie stylistyczny gniot, jak w przypadku większości netbooków, tylko fajny, taki prosty netbook, nawet z matrycą matową, przynajmniej, przynajmniej na tak zdjęciu byli, mam, widać, jakby była matryca matowa, czyli wychodząc gdzieś na podwórku, siedząc w parku, nie będę musiał oglądać swojej twarzy, tylko będę oglądał to, co chcę na monitorze. No i, to, co no co i byś... ciekawostką tutaj jest na pewno czytnik linii papilarnych. No właśnie, to bardzo przyje... całkiem przyjemna całkiem funkcjonalność. Dokładnie, całkiem fajna sprawa. Poza tym Tutaj jedynie, w ogóle nie ma żadnych informacji, jeżeli chodzi o wersje kolorystyczne. Urządzenie jest bardzo ładne, stylistycznie, aczkolwiek ja bym ucieszył się, gdyby można było kupić to urządzenie w kolorze czarnym, bo tutaj jest tylko kolor siwy, z tego co widzę, z czarną ramką. No tak, jak jeszcze jesteśmy, To byłoby idealne urządzenie. Jak jeszcze jesteśmy przy wyglądzie urządzenia, to na zdjęciu widać, że wystaje ono nieco za matrycę, za obszar, prawdopodobnie tam schowa się ten nasz ogromny akumulator. Jakoś to musieli Ten akumulator na pewno nie ma pojemności 6000 mAh, bo... No kto wie, sam... kto wie. Nie no, no, zobacz, procesor jest taki sam jak w większości nowych y, netbooków i te netbooki, uwierz mi, naprawdę nie trzymają wcale tak długo, A zazwyczaj właśnie posiadają akumulatory pojemności 6600 mAh, także no. to musi być bardzo pojemny akumulator. Zobacz, I nie chodzi na o akumulatory jak na Allegro można kupić, prawda? No dokładnie, akumulator do telefonu. To godzin w tych baterijkach jak w tych w telefonach. No, które mają 4 razy mniej. <głos> to inna sprawa. No i myślę, że nad tym moglibyśmy zakończyć. Więcej, więcej informacji napiszemy na naszej stronie www.mpcportal.pl, jak tylko dojdzie do tej oficjalnej premiery. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym urządzeniem, to zapraszamy do śledzenia naszego portalu. Dokładnie. I przechodzimy do kolejnego newsa. Czy HTC przejmie Palma? Otóż e, o palmie wspominaliśmy już dzisiaj przy naszych newsach przy okazji newsa o If iPhone. iPhone. dokładnie, o iPhone, iPhone OS 4. No wspominaliśmy, wspominaliśmy, że posiadał to, tamto i o wam to już 9 lat temu, no i niestety już w poprzednich podcastach, naszych audycjach właściwie wspominaliśmy, że no niestety zbyt dobrze się ta firma nie rozwijała w późniejszym czasie. Ostatnio się tak rzadko o niej mówiło, że no aż w pewnym momencie zapomniałeś, zapomniałem, szczerze mówiąc o jej istnieniu. No, tak naprawdę oni mają swój nowy, innowacyjny również, uważam, że jest innowacyjny, innowacyjny system operacyjny WebOS. Czyli no. ten swój y, Palm OS, no o którym i, wspominaliśmy no w się. Tak w ogóle mało o niej ostatnio słychać, aż w końcu pojawiły się takie informacje, jakoby firma Lenovo, znana z laptopów głównie, z przejęcia marki ThinkPad od IBM, a miała przejąć również spółkę Palm Inc., no. Niestety informacja no, nie została potwierdzona, tymczasem pojawiła się kolejna informacja, jeszcze mniej wiarygodna na pierwszy rzut oka, tym, tym razem od firmy HTC. Otóż firma HT Computer już tak naprawdę miała sporo wspólnego z Palmem, gdyż modele typu Treo 750 oparte o system Windows Mobile, zresztą nie wiem, czy nawet starsze nie były te oparte o Palmosa, produkowane przez firmę HTC, tylko z brandingiem Palma. No, ale to taka... Powiedz mi tak szczerze, czy jest jakaś firma, obecnie, która produkuje PDA, która nie miała nic wspólnego z HTC. Nie <grym> Że, żeby, żeby nie skłamać Hewlett-Packard, ponieważ starsze... Hewlett -Packard chociaż, nie, nie, nie, których, przepraszam, yy. przepraszam, dobrze mówisz, bo stare, stare ich urządzenia były produkowane przez HTC, te nowe serie są inną, przez inną firmę. No. Praktycznie każda firma miała coś z nimi wspólnego. No ale wracając do tej informacji, otóż yy, Panowie z firmy HTC i z firmy Palm spotkali się na rozmowach wspólnych na temat ewentualnego przejęcia firmy. Szefostwo HTC nie chce potwierdzić jakoś tych informacji, nie wypowiada się na ten temat, natomiast osoby z Palming poinformowały, że jeśli firma dostanie dobrą propozycję nabycia jej, to na pewno ją przemyślą. No wartość Palma obecnie no niestety ze względu na zanik tej firmy na rynku spadła. Jest I to, no i spada ciągle jest to już obecnie mniej niż 1 dziesiąta wartości firmy HTC. No i pomimo, że uratowanie marki Palm może być w tym momencie bardzo kosztowne, ale no HTC na pewno nie miałoby w tym coś dla siebie, ponieważ firma Palm posiada ponad 1600 różnych patentów w dziedzinie mobilnych technologii, co jest dość sporo. Z tego co pamiętam jest to więcej, żeby nie skłamać niż firma Motorola posiada. O. Także no naprawdę byłby to spore, spore, było to spore zasilenie dla HTC, no i spory cios dla konkurencji w tym momencie. Tutaj wcześniej wspomniałeś o chęci, znaczy o tych plotkach jeszcze z firmą Lenovo. I teraz tak przychodzi mi na myśl, że jeżeli już pojawiły się dwie takie plotki, to tak naprawdę firma Palm coś jednak chyba kombinuje i ma problemy. I to poważne. Znaczy problemy ma poważne, ponieważ z tego co już pamiętam po tej pierwszej proce o firmie Lenovo nagle skoczyły nieco ceny akcji Palma. Hmm. Także może, może to też było takie, że tak powiem zamieszanie wywołane celowo, żeby jakoś tam podratować sytuację finansową tej firmy. No ale hmm. tego pewnie się nigdy nie dowiemy, ponieważ nikt raczej takiej rzeczy nam oficjalnie nie powie. To chyba byłoby właściwie na tyle. Dokładnie. To było podsumowanie newsów, jakie ukazały się na naszych stronach głównych w przeciągu tygodnia. A teraz przejdziemy do tematy dzisiejszego odcinka. A Tematem będzie zastosowanie urządzeń PDA. Opowiemy co nieco na temat jak, do czego wykorzystujemy nasze urządzenia oraz powiemy co nieco na temat tych urządzeń dla nowych słuchaczy. Zapraszamy do słuchania. A więc zastosowanie urządzeń PDA? Kitor? No ja urządzenie, urządzenia PDA, właściwie tak konkretnie mówiąc, obecnie SCC Hermesa używam głównie jako telefonu. No aż można powiedzieć śmieszne, że ja używam go jako telefonu, no ale tak jakoś to wypadło. No już teraz troszeczkę to się zaczyna, zaczyna to schodzić na rynek telefonów komórkowych. Niemniej jednak kiedyś były czasy, gdzie no, było to nie do pomyślenia. No, dokładnie, przecież. to... telefonów. Tak mówię właśnie o głównym zastosowaniu, ponieważ no wiadomo razem z telefonem jakieś tam maile, przeglądanie internetu, udostępnianie właśnie internetu dla Mida, Nokia 810 to również posiadam. Także takie no jest zastosowanie z mojej strony. Kiedyś oczywiście były to inne zastosowania, również głównie jakieś gry, notatki w szkole, ponieważ no korzystałem z urządzenia często w szkole, ale to wiadomo były inne czasy, inne systemy. A dlaczego ty Ale używasz? Ja to, ja to za chwilę. Pierw porozmawiamy o tobie. No o tobie dobrze. PDA, słuchaj. E, trochę się dziwię Tobie z jedną rzeczą. Otóż powiedziałeś, że używasz tego jako telefonu i to w dodatku Hermesa. O ile dobrze pamiętam, to miałeś. E, Dokupowałaś niedawno akumulator i w ogóle takie tam różne sprawy. Jak ty możesz tego używać jako telefonu? Powiedz mi, jak sobie radzisz e, z kwestią słabej baterii w tym urządzeniu? Znaczy, czy bateria słaba? Ja już jestem przyzwyczajony, powiem szczerze, do ładowania urządzenia prze... co dobę. Czyli właściwie, właściwie no nie tyle na co dobę, co wracam do domu gdzieś tam pod wieczór, wrzucam na ładowarkę, a rano wychodząc z domu ściąga z ładowarki. No dobrze, to to prawie normalne ładowanie jest, ale ja tego nie rozumiem. Bo na przykład, jeżeli a ja łączę dwie funkcjonalności i łączę ze sobą funkcjonalność telefonu komórkowego razem z urządzeniem BDA, to mi ta bateria tak naprawdę ledwo starcza na dzień. Hmm. Zakładając, że mam sprawdzanie poczty elektronicznej co mniej więcej pół godziny automatycznie, łączy mi się z siecią 3G, e, od czasu do czasu zadzwoni jakiś telefon, coś chcę sprawdzić, coś zapisać w notatce, chcę pograć nawet w jakąś grę, w chwili, jak, jak się po prostu nudzę, mi ta bateria nie wystarcza. No, u, u, mnie, u mnie akurat odpada sprawdzanie jakiejś tam poczty powiedzmy co te pół godziny tak jak u ciebie, ponieważ no, ja jak mam sprawdzić pocztę to sobie łączę się normalnie tak jak e, zwykle, czyli w momencie jak ja potrzebuję to zrobić, nie mam jakiegoś tam automatycznego ustawiania. Nie, no Są takie sytuacje, że trzeba być na bieżąco, przynajmniej z jednym kątem, no ale no, kurczę, ja próbowałem już tyle razy spróbować tego żeby przesiąść się na wszystko w jednym, tak zwane. Czyli mieć telefon komórkowy, PDA w jednym, by nie nosić. No, w pewnym sensie jest to wygodne, bo nosimy jedno urządzenie w kieszeni, a nie dwa czy trzy, tak jak ja obecnie to powiem. Niemniej jednak zawsze denerwował mnie problem słabej baterii, bo nawet jak już miałem akumulator o pojemności mniej więcej 2000 mAh, zawsze występował ten sam problem. Bateria ledwo wystarczała na cały dzień. I no nie wiem, kurczę. Jeżeli na przykład czekam na jakiś ważny telefon i no, muszę oszczędzać funkcję PDA, już nie sprawdzę poczty, już nie, czegoś nie zanotuję, bo muszę pilnować się z baterią, żeby tylko bateria mi się nie rozładowała, że mógł zadzwonić. Także no troszeczkę nie wiem, nie potrafię się do tego jakoś przyzwyczaić. Znaczy, też wszystko zależy, jakie te urządzenie kupimy, ponieważ zdecydowanie urządzenie oparte o procesor T i o MAP będzie trzymało parę dni, jak na przykład ATT Charmer, którego tak, ale posiadałem to w zestawie. Wcześniej. powinny być tabletki uspokajające. No, tak. to zależy. Jeżeli chodzi o funkcję PDA, no to to się nie nadaje. No, no. Nie, znaczy, zależy, mówię, zależy to wszystko, czego używamy jako główną funkcjonalność, ponieważ jeśli telefonu, to OMAP się bardziej sprawdzi, ponieważ no, trzyma długo, a jeśli bardziej czegoś jako bardziej zastosowanie PamTopa, jakieś tam programy i tak dalej, no to potrzebujemy wydajniejszego procesora automatycznie, albo większy akumulator zastosował producent, albo niestety będzie to urządzenie trzymało krócej. Ale to już mówisz o starszych urządzeniach, bo tak naprawdę o urządzeń z oMapem w tej chwili nie ma. No urządzeń z oMapem w tej chwili nie ma, urządzeń praktycznie z Intelem i też się nie spotyka, praktycznie wszystko w tej chwili zeszło na Qualcomma. Nie mów mi nic, proszę o, procesor o procesorach, o układach tej firmy. Co, ja o tym wspomnę później, ale na razie jeszcze podtrzymujmy temat, jeżeli chodzi o tak zwane wszystko w jednym. W tej chwili mam, ta, znaczy, kupiłem sobie to g 900. No już to nie jest może zbyt nowy sprzęt, niemniej jednak całkiem jeszcze przyzwoity jak na dzisiejsze czasy. No i wpadając do niego kartę SIM, bateria mi ledwo wystarcza na pół dnia. Znaczy to G... Przy sprawdzaniu poczty, przy sprawdzaniu jakichś tam rzeczy w internecie, przy odebraniu kilku telefonów, nie no, telefonów, nie, ale sms u Znaczy to Shiba G900 posiada przede wszystkim wydajny procesor, jakim jest Intel No i ogólnie był to model niesłynący z długiego czasu pracy na baterii, bo z tego co pamiętam już fabrycznie, jak on wy... został wypuszczony na fabrycznym akumulatorze, on ledwo wytrzymywał tą dobę. A to dopiero na jakimś wyeksploatowanym, czy też pod obciążeniem tego większym typu, tak jak twoje właśnie zastosowania. No ale rzeczywiście wielkie obciążenie. Przecież do tego tak naprawdę PDA zostało stworzone, czyli Poczta Elektroniczna, Internet, kurcze notatki. No ale PDA, PDA, PDA, jakby nie było, to też to bardziej. Ktoś 900... kiedyś powiedział, telefony komórkowe wchłaniają PDA. No na odwrót jest dokładnie to. To pod... <śmiech> jest dokładnie na odwrót. To PDA wchłonęły przecież... telefony komórkowe, jak już. No, no, no. To to akurat, to to akurat było wspomniane mniej więcej przy okazji historii i urządzeń PDA w którymś z naszych wcześniejszych odcinków, także tego no, że Było tak, że dokładnie. Jest. A w pierwszym odcinku, czy zerowym, jakoś tak. No jakoś tak to było wspomniane. No, a teraz na przykład mamy już XXI wiek, mamy rok 2010, i jest troszeczkę więcej urządzeń, jest znacznie większy wybór, jeżeli chodzi o urządzenia z Windows Mobile. Teraz skupimy się na urządzeniach z Windows Mobile, a i może z Google Androidem. Jest nie, nieco większy wybór, bo kiedyś, jeżeli chcieliśmy kupić Palm Topo telefon, to głównie byliśmy skazani na firmę HTC, bo HTC tak naprawdę, no może w dzisiejszych czasach jeszcze jest liderem, aczkolwiek teraz ma sporą konkurencję, bo również przesiadły się niektóre firmy produkujące telefony komórkowe, przesiadły się na ten rynek, zainteresowały się. nim. przykładem tak... może być Ericsson. Na przykład. No tak, czyż, Bo, Alixon... oczywiście jest wyprodukowany przez HTC, ale już cicho. No wiesz, tak mówisz, że kiedyś by mogliśmy się zdecydować praktycznie tylko na HTC. No faktycznie, że było HTC pod różnymi brand brandingami, było HTC pod postacią na przykład produktów firmy Hewlett Packard, było HTC pod postacią produktów firmy Palm, chociaż nie opartych już na wspominanym Windows Mobile i tak dalej, i tak dalej. także. Były tele, były... Fujitsu Zimensy, no, ale one nie miały te mod modułów telefonicznych, zresztą też były wyprodukowane z tego, co pamiętam, w większości przez filmy HTC. No dokładnie, rozbierając Della Xima X51V widziałeś napis e, e, HTC, e, jak, jak to oni się wcześniej nazywali, bo nie zmienili się nazwy. Znaczy High Tech Computer tam było? High Tech Computer bodaj. No dokładnie, na, dokładnie. Teraz HTC Quiet Tree jak dobrze pamiętam. No a wcześniej HTC Innovation. A, no, o, z... o innowacjach już nie mówmy. <śmiech> Dokładnie. No i właśnie jeszcze, teraz doszła jeszcze wspomniana Toshiba, ma kilka swoich nowych urządzeń, co tam jeszcze doszło? No Samsung też doszedł ze swoimi urządzeniami. No Samsung słynna O mnie wspaniały telefon oczywiście. <śmiech> no przespaniały, już... prze, prze, prze no ale to to bardziej o urządzeniach mowa nie do zastosowania. Nie zagłębiajmy się o tym. No i właśnie dlaczego ja o tym wspominam, bo teraz mamy wybór tak naprawdę i te urządzenia e, no, nie oszukujmy się, są bardzo podobne do siebie, bo każdy z nich posiada praktycznie Qualcomm'a. W przypadku Samsung'ów chyba Marwele ma, dobrze pamiętam. No coś tam nie było nie. właśnie takie, takie fajnie, chyba, chyba Omnia 2, ale ona jest oparta o Symbiana akurat, Ja Marwele. A o mnie jeden miała. A o mnie HD, przepraszam, czy tam dwa ja jeszcze nie łapię w tych omniach po prostu, tych, no, <głos> tych o inne systemie Windows Mobile, to jest dla mnie abstrakcja kompletna. No, no no, ze względu na tą obsługę i ogólnie. Pierwsza omnia przede wszystkim strasznie zniechęciła tym swoim. Ekranem no, ekranem dorzucone. i swoim działaniem ogólnie. Tam podobno GPS. Mówi się, że tam jest moduł GPS. <głos> To... Tak naprawdę to... nikt, nikt go nigdy nie używał. No może nie tyle nikt go nigdy nie używał, co zależało od konkretnego modelu i konkretnej osoby. Także to, to... <głosy> od cierpliwości konkretnej osoby. No i dobrze, ale do czego zmierzamy? Zmierzamy do tego, że mamy przede wszystkim teraz większy wybór i to nie telefony komórkowe wchłonęły palm topy, tylko na odwrót. To palm topy wchłonęły telefony komórkowe i przez to właściwie zaczyna się pomału zacierać ta granica, jeżeli chodzi o PDA i o telefony komórkowe. Właściwie przykład... telefony nie tyle telefony takie komórkowe. No, ja nadal mimo wszystko nie powiem na urządzenie z systemem Windows Mobile, że jest to smartfon, bo tak naprawdę no tak, jest to błędna ale... definicja. Bo jest... Urządzenia smartfon to są urządzenia bez dotykowego ekranu. Przecież ja, jest... tu ak akurat o smartfonach, jak mówiąc o smartfonach, myś myślałem bardziej o kierunku Symbiana, o kierunku jakichś tam bardziej zaawansowanych. Tak, tak, e tak ale teraz eksement, coraz częściej tak spotykamy się z opinią, że Microsoft, albo nie, że inaczej, że HTC wypuszcza urządzenie, no. wypuszcza smartfona z dotykowym ekranem. Jak ja to widzę, to w tym momencie śmiać mi się chce. No niestety. Tak, bo zostało to Windows wykreowane. Mobile Standard to jest system dla smartfonów. Nawet w nazwie chyba ma smartfon. A, Windows, tak, bo to pierwotnie nazywało się Microsoft Smartphone, MS Smartphone, a dopiero to... potem zmieniono nazwę na Windows Mobile Standard. Znaczy, tak, SE to jeszcze był MS Smartphone potem od piątki. Dokładnie, się. to były smartfony tak naprawdę, prawdziwe smartfony od, od systemu Microsoft. A, no teraz już ten system zanik nie wiem czy w ogóle jeszcze się produkuje na nim urządzenia, chyba już nie no Nie wiem, jeszcze rok temu ponad miałem Samsunga i6 który posiadał MS Smartphone wersji 6.1 no, no tak, ale z wersją 6.5 tak. już, znaczy miało, miało oficjalnie wersja 6.5 miała wyglądać bardzo podobnie do 6.1, a jakoś nie widziałem żadnego urządzenia jeszcze opartego o tą wersję systemu może się nie interesujesz tym i ja też, bo też o tym nic nie wiem trochę dziwne, bo było coś, mieli właśnie no, prowadzić mia, miała być, była mowa, ale no, jakoś tak umilkła ale chyba ogólnie to, cała platforma smartfon została ubita, że tak powiem, bo przy omawianiu Windows Phone 7 nie było w ogóle żadnej informacji na temat urządzeń bez ekranów dotykowych. To jest... I to właśnie, przywłniało mi się, jest jednak urządzenie z nowym... Jest, to jest, to, możliwe. To jest HTC, ten taki śmieszny, wąski z dwoma klawiaturami alfanumeryczną. No, no, no kojarzę, ale modelu teraz będzie ciężko podać. Jakiś taki dziwny model. No to to urządzenie miało chyba 6.1 z jakimiś tam śmiesznymi nakładkami. Także jeszcze są produkowane. I tam właśnie chyba był upgrade do 6.5, ile dobrze się nie mylę. No ale wróćmy do tego, że to te PDF-u telefony, no i wyszły właśnie urządzenia praktycznie wszystko w jednym. I co na tych urządzeniach możemy robić? Otóż no, przede wszystkim, jak no, nam to nie za bardzo przeszkadza, że Troszeczkę, jakby nie było, systemu Windows Mobile jest powolny, dzwonić z nich, SMS-ować, przeglądać internet. Przede wszystkim mnie dobijała jedna rzecz, jak używałem telefonu, jak o, raczej jak używałem PDA jako telefonu. Nerwowało mnie to, że często bywało, że ktoś do mnie dzwoni, a nie mogę odebrać, albo na przykład coś się zawiesza. piszę SMS-a, nagle coś zdycha. No cóż, to mnie najbardziej nerwowało. No cóż, niestety naj, naj, najlepszej funkcjonalności Windowsa pełnego nie, zawart nie zawarto w Windowsie Mobile, czyli Blue Screen'a, który mógłby wyskoczyć w momencie <laughs> takiego zawieszonego połączenia, no ale... Cicho bądź, bo w 7 może się... No Windows i posiada na tylko wersji A Tak, na w, formie żartu, w formie żartu, jak y, firma Palm jeszcze miała coś do powiedzenia na rynku urządzeń mobilnych, to była taka fajna aplikacja. Em, to tak się nazywało Emulator Windows na Palma i instalowało się to na, na tym właśnie urządzeniu i to emulowało działanie Windowsa, czyli uruchamiało się, pojawiał się pulpit, wciskało się start, coś się mo można było włączyć jako zakładkę, po czym blue BlueScreen. Cała, cała aplikacja na tym polegała, że właśnie można było wyświetlać screen. Ale <grymne> to tak odstępując od tematu. No i to wiadomo, znaczy to same na przykład SMS-owanie z urządzenia typu Windows Mobile już może jest, że tak powiem, ciekawsze niż w systemach e, jakichś tam dedykowanych, ponieważ tam może mamy e, różne tryby konwersacji typu właśnie rozbicie tego na SMS-y niczym w starych Nokiach, typu konwersacja jak na przykład na gadu-gadu, czyli ciągła jedna konwersacja z daną osobą. Chata, tak? To w formie czatu również są nakładki do, na to, ponieważ choćby w najnowszych produktach HCC SMS-y są obsługiwane przez aplikację o HTC, nie przez zbudowanego system w Microsoft-u w Microsoftu to już jest od... chyba chodzić o HTC Sens, tak zwane na tak, tak, Tak, tak, HTC Sens dokładnie. Ja będę ingeruje w działanie. Tam systemu. już w ogóle SMS-y są obsługiwane w dość rozbudowany sposób. Na, powiem szczerze, przez czas jak miałem to urządzenie w rękach, nie sądziłem się w pełni z tym zapoznać. No ale mamy w tym momencie funkcjonalność telefonu. No, funkcjonalność telefonu jeszcze sporo osób oczekuje po tym dostępu do internetu. No to ja właściwie jak widzę to, to, jak widzę możliwość telefonowania, to głównie tylko chodzi mi o to, że mogę tam włożyć swój Play online i używać do internetu. No i dokładnie, no większość Sport. obecnych urządzeń jest wyposażona w moduł 3 G, przynajmniej telefoniczny. HSDPA co tam? HSDPA, HSPA no już się zdarza, na no, no, zdarza, już często jest HSP w najnowszych urządzeniach. Także mhm. z tym nie ma problemu ze wspieraniem technologii, choć z działaniem niekoniecznie. Ponieważ no, myślę, że Ty możesz to powiedzieć o to siebie gdzie więcej, jak tam to działa w wykonaniu Qualcomma, powiem tak. Nigdy więcej nie chciałbym mieć modułu tej firmy w jakimkolwiek urządzeniu. Przede wszystkim dlatego, że jest to diabelnie prądożerne. Tak, tak diabelnie prądożernego modułu telefonicznego w życiu nie miałem. Poza tym pojawia się jeszcze problem zasięgu, to są tak beznadziejne układy, że one ledwo sobie radzą ze znajdywaniem zasięgu w sieci 3G i tak naprawdę telefon, który ma lepszy moduł, nie, tej, nie tejże wspaniałej firmy, może mieć na przykład wszystkie kreski zasięgu, to taka Toshiba ze swoim wspaniałym Qualcomm'em ma jedną kreskę dwie. Znaczy Także. To ja, mam, ja mam, tutaj właśnie takie fajne odniesienie do tego się w domu, ponieważ mniej więcej na dokładnie w ścianie mojego pokoju, która jest zewnętrzną ścianą od strony nadajnika, kończy się zasięg z reguły. I mm. urządzenia bez modułu właśnie, znaczy z modułami innej firmy, typu choćby Nokia 70, typu HTC Hermes. Łapią tutaj spokojnie zasięg sieci 3G, kiedy Hermes już... bodaj miał Samsunga chyba. No, Hermes Wodaj miał Samsunga, a no już takie urządzenia jak na przykład SCC Universal, który już był wyposażony w radio Qualcomm, z tego co pamiętam... Niestety, tak, Universal miał radio Qualcomm, sam procesor miał Intela. Niestety już stracą Niestety już zasięg dużo, dużo wcześniej, jakieś dwie trzy ulice. Mhm. Ogólnie Mo jeżeli chodzi o tą firmę, to jakoś ona nie słynie z dobrych modułów, bo przede wszystkim nawet procesory. Tak zwane wszystko w jednym te układy, które znajdują się w najnowszych, znaczy no może znaczy, nie w najnowszych, bo te w najnowszych już są w miarę. E, no, po, po, po, po, pomijając, krótko mówiąc, serię Snapdragon. Y, Dokładnie, balkowe. pomijając serię Snapdragon, no to, to za przypuszczeniem taka kiszka jest trochę, bo tak, nie dość, że to jest prądożerne pod względem już, bo to jest wtedy i procesor, i układy bez sieci bezprzewodowych. Wszystko I jest w jednym. Układ graficzny również. Dokładnie. No to nie dość, że nie mamy ani wydajności, nie mamy dobrego zasięgu, ale za to zyskujemy straszną prądożerność. No, I... by, by, był taki żart swego czasu, że energooszczędność Intela X plus wydajność tej OMAP równa się właśnie na nasze procesory Qualcoma, no ale. Tak w miarę w, jako wyjaśnienie dla może takich nowych użytkowników w Intel x to były swego czasu najwydajniejsze procesory na rynku, a tej OMAP były bardzo energooszczędne, za to niestety dość wolne. No i stąd to wyszło. No właśnie, tylko że jeszcze jeżeli chodzi o firmę Qualcomm, to troszeczkę ta firma się moim zdaniem wybiła ze swoim Snapdragonem, bo tak naprawdę wtedy te procesory zaczęły działać. No właśnie Snapdragon to inna bajka, ponieważ no znowu wraca... To nie ten... wiem jak jest zasięgiem, ty miałeś chyba możliwość. Znaczy tego, no tak, ja miałem, ja, ja miałem Lio i tak właśnie tutaj w domu, że tak powiem, no nie, nie było, że tak powiem pięknie z zasięgiem, powiedzmy było średnio, było pomiędzy tymi Qualcommami starymi, a innymi urządzeniami. Tak działało to na zasadzie, że jeśli wymusiłem pracę w trybie 3G, to łapało zasięg, jeśli nie wymusiłem, to niestety urządzenie wybierało pracę po sieci 2G, czyli Edge, niestety jedynie. No pięknie to nie było, ale już sam procesor to wydajnością nadrabiał, ponieważ system po prostu, włącznie z tymi wszystkimi bajerami typu nakładka HTC Sense, tak zwany TouchFlow 3D w nowej wersji, no wszystko, wszystko chodziło pięknie, po prostu ludziom śmigało. Od Windows 6.5 to było już? Czy? Tak, to już był 6.5, zresztą był jeszcze jeszcze 6.5 bodaj 1, czyli ten jeszcze z paskiem normalnym do góry. Nie, no miejsca. oficjalnie w ogóle nie ma jeszcze tego systemu 653. No tak, tak, znaczy, tak. On dopiero jakoś pod koniec roku ma. Znaczy, no, no, znaczy, no, nieoficjalnie już dawno jest dostępny. Do, do, do, do, ja dobrze mówisz, ponieważ tak mi się skojarzyło, ponieważ widziałem właśnie u kogoś znajomego Leo z 653, no ale to już tak, nie wnikajmy. Była. No już mam... Tak m to, jak właśnie na przykładzie Windowsa m 65. no to tutaj już właściwie widać y, tą, y, ten, ten, ten, ten, to, to pojawianie się. System y, ukomórkowienia w Palm bo ten system już taki bardziej komórkowy się stał, prawda? Już nie taki mamy tego. Ta, taki touch-friendly, klas, Klasycznego mini start, które towarzyszy tak naprawdę w wersji Pocket PC 2000. No to... y, a mamy mini, które jest no, Pro... ala iPhone tak zwany. Czyli... Plus ten miodu przewijany palcem. Dokładnie. No ale wracając do zastosowań, tak mówimy o tych modułach bezprzewodowych, mówimy, no i co z tego wynika? Otóż z tego wynika, że no całkiem nawet nieźle da się na nowych urządzeniach pracować pod kątem internetu, o ile oczywiście jesteśmy w zasięgu tych, tych wyższych, że tak powiem, transferów, ponieważ no tam, gdzie mamy do dostępu tylko technologię GPS Edge i szczególnie jeśli mowa o jakimś mieście, czy tam po prostu bardziej zaludnionym obszarze, no nie będzie to fajnie śmigać. Co, jeśli chodzi o same przeglądarki, no na systemu Windows Mobile, którego tak uczepiliśmy, może zaczynając od tego wbudowanego czegoś, zwanego potocznie Pocket Internet Explorer. -a. Nie, nie, nie mów nic o tym, proszę. Przejdź do opery. W, w, w, właśnie widzę, że chcesz się chętnie wypowiedzieć, więc powiedz coś o tym. Na temat opery czy Pocket Internet Explorera? Pocket IE, może zacznijmy, ponieważ... Proszę no, Cię, słuchaj, je... przeglądarka, która moim zdaniem nie ma prawa w ogóle istnieć. Nie dość, że to działa wolno, to jeszcze rozpierdziela strony w taki sposób, że jeżeli włączymy jakąś bardziej wymagającą stronę, to ona jest praktycznie nieczytelna. Żeby coś na niej znaleźć, to trzeba przewijać ten ekran w prawo, w lewo, w dół w górę i szukać informacji, i szukać sensu w tych wiadomościach, które tam znajdujemy, bo inaczej nic z tego nie ma. No, spie, spie, I cóż, tutaj nadzieją była przeglądarka, nie wiem, która to wersja, tego pokoju Internet Explorer'a w wersji 6.5. No, w Windows tak, 6.5 właśnie się miała pojawić nowa, to, nowa wersja Internet Explorer'a, oparta nie, już nie. chyba o nowy nowych spałem, Powiem ci szczerze, na to jak ona chodzi? I powiem ci tak, cóż za piękne przyciski ma, ale działa nadal tak samo. To znaczy nie, poprawiono pewną funkcjonalność. Wiesz co, już teraz on nie rozpierdziela stron. Ale renderuje jak na normalnym świetnie. silniku. Prawdopodobnie silnik wzięli już z pełnego Internet Explorer'a z Windowsa To Całkiem no... możliwe, bo przeglądarka, jak ja wszedłem na przeglądarkę na naszą stronę, to wyskoczył komunikat, że moja przeglądarka Internet Explorer jest zbyt słaba. Znaczy zbyt stara, czyli... No wykrył patrz... pewnie jako Internet Explorer 6, ponieważ z tego co pamiętam właśnie Internet Explorer 6 albo 7, ponieważ no właśnie z tego co pamiętam, nie wiem, jak jest w Windowsie CE 6 ale przynajmniej w piątce był dostępny nieco okrojony z funkcjonalności, ale pod względem renderingu pełny internet explorer 6.0, taki jak w Windowsie XP domyślnie zainstalowany. No właśnie, no i ta przeglądarka wyświetla już w miarę dobrze strony, tak prawie, prawie że jak Opera, większą stroną mm. stron jest wyświetlane z całości, no i mamy fajny taki suwak, się pojawia suwak do powiększania i do pomieszania stron. Pewnie podobny do tego, co zastosowany został sprzętowo w HTC Touch Diamond 200, tak? Nie, to w ogóle nie ma co porównywać, jeżeli chodzi o działanie, bo w to, jak działało w Dwójce, w Daimondzie Dwójce, to świetnie było. Płyn czyli... rewelacyjnie działało. To... Czyli tu, tu, tu, tu, tu niestety została tak zwana kupa, tak? No to jest tak zwana kupa, ale to już teraz przejdźmy do tej czarnej znaczy, strony. Jed... Strony nadal ładują no. się strasznie długo. Możesz sobie zaparzyć herbatę, wpisać adres, zaparzyć herbatę, wrócisz z tą herbatą i dopiero stomacisz. No, bo wolałbym, wolałbym akurat po dzisiejszej dniu kawę, no ale... No, ciężki dzień dziś, nie? Dokładnie. No to także strony nadal ładują się długo. Poza tym yy, nie ma raczej zbyt wielu funkcji tak naprawdę. Mimo, że jest już któraś się tej przeglądarki, to i tak nie pojawiło się wiele funkcji. Chociaż pojawiła się obsługa Flasha, uwaga. Flasha. No to to już, no tak, Flasha, bo właśnie Intel do Windowsa C i obsługiwał Flasha. Tylko jakże to tragicznie działa. I wyskakuje mi komunikat dosyć często, że brak pamięci. No cóż, jak widać, to, to Shiba nie jest wyposażona w 10 GB pamięci wymagane przez Flasha. No. No, czyli... Ciekawe, jak ta przeglądarka będzie się rodziła na urządzeniach dedykowanych. Potem. No bo nie ukrywajmy, że na przykład taki HTC Lio, czyli ta HD2 już w standardzie posiada bodaj tylko 300 MB ram z czego no niestety jest to parę wolnego. A wyłączasz, wyłączasz HTC Sense? No do, dokładnie, tak jest, się pojawia więcej. Chociaż te, z tego co pamiętam, to w ogóle tam był taki numer, że tam było pamięci jeszcze ukryte i te pamięci jest ponad 400 mega tak naprawdę. Także wtedy może nie, może nie będzie ten komunikat wyskakiwał. No ale to inaczej, pod urządzeniach dedykowanych pod ten system już bardziej, niż no, takie staruszki jak to się g 900 Czyli Dokładnie. to, cóż, podsumować przeglądarkę Internet Explorer można jak z dowcipem o Firefoxie na Internet Explorerze na PC ta, czyli Internet Explorer Mobile, przeglądarka służąca do pobierania programu Opera Mini. <śmiech> nie no, nie bądźmy aż tacy, nie do Opera Mini, a do Opera Mobile, która ta, to jest przeglądarka, która naprawdę jest idealna pod Windows Mobile, bo wraz z wersją 10 ona naprawdę działa, mimo że jest to beta całkiem sprawnie, szybko ładuje stronę. Szybko. No, niestety jed jedną taką rzecz trzeba wspomnieć na samym początku. Opera 10 niestety kosztuje parę dolarów, chyba że dostaliśmy ją wbudowaną w urządzenie. Nie, no co ty gadasz. Wersja beta jest darmowa. No wersja beta betą, ale normalnie już wersja taka pełna kosztuje niestety swoje. Nie ma wersji pełnej Opery 10. No dziesiątki nie, jest dziewiątka. No, no to dziewią... dziewiątkę miałem w Toshibie, w standardowym romie Toshiby. No zależy bo gdzie też gdzie. Że, że w porównaniu z dziesiątką to to jak działa jak Internet Explorer. No tak, tak, tak, bo ja miałem dziewiątkę, jeszcze dziewiątka się znalazła oczywiście w domu z HTC Lio i to to chodziło. No to w Lio ona działała zdecydowanie w takim razie lepiej niż w mojej g bo... Znaczy no chodzi, chodziła lepiej, bo już była, że tak powiem zmodyfikowana d no przez HTC. Modyfikowana no właśnie zmodyfikowana przez HTC chyba. No ale to już takie niuanse, że tak powiem, mało ważne. No, z oczywiście no tak jak... czy siak, jeżeli ma się PDA z Windowsowej, no to od razu polecamy instalację Opery Mobile 10 i nie bać się tego słowa beta w nazwie, bo Chodź, naprawdę nie jest tego, że jest to żadna beta. A jak, to już, tak... a jak już okaże się pełna wersja, czyli będzie wszystko, że tak płatne bety pójdą sobie, że tak powiem już niestety nie będą działać ze względu na czas, no to zawsze jest ta Opera Mini, którą tak e, usilnie pomijasz. A... Ona się nadaje tylko na ekrany QVGA, bądźmy sobie szczerzy. No tak, bo nadaje się na ekrany QVGA tak. głównie, ponieważ jest, do tego dostosowana, jest ona dostosowana głównie do jakichś tam telefonów mniej zaawansowanych, ale... ale Opera Mobile 5 zdaje się jest również dedykowana dla pantopów, co jest ciekawe. Opera Mini 5 jest... Tak, Opera tak. Mini 5 jest dedykowana również dla ponieważ pantopów, ale jest pow... do wyboru interfejs specjalny. No właśnie w ogóle ma swoją specjalną kompilację, nie tylko pod Java, jak ona domyślnie chodzi, co mocno się dziwiłem. Ostatnio jest również gotowa wersja bez Java pod Windows Mobile i to wręcz śmiga. Nie tak jak na Java, powiedzmy sobie. No, no ale... A już jak jesteśmy przy samej Java, to może wspomnij o Google Druidzie? No może, może za chwilę, ponieważ tak uczepiliśmy się tego tematu Windows Mobile, to może go już zakończmy, że tak powiem, znaczy no to kontynuujmy to o... Co tu, co tu kontynuować? No, wszystko, o, o, opera chodzi fajnie, że tak powiem, właśnie jak mówisz, posiada jakieś tam funkcjonalności typu zakładki, menadżery, pobierania i tak dalej, i tak dalej. Posiada sporo funkcji, możliwość konfiguracji. Właśnie w wersji, że tak powiem, w HTC Leo, lekko modyfikowanej już Opera 9 posiada obsługę multitacza. Także można, że tak powiem, powiększać, zmniejszać tony jak na iPhoneie, czy też na przeglądarce budowanej w. Ja chyba nie tymi samymi gestami, bo to zostało patentowane z tego. Co... No też dwa palce i powiększa zmniejszasz. Przecież o coś, o coś się musiało HTC pożyć o patenty, o czym mówiliśmy w zeszłym odcinku z AP'em. Oni ze wszystkimi się z reguły drą, jeżeli chodzi o Apple. A teraz coś za dob się darmi z filmu. Dokładnie. wstaliśmy na ten temat, ale coś chodziło znowu o jakieś patenty. I tak mówiąc o przeglądarkach internetowych jest też takich kilka no, mniej znanych przeglądarek, które no, właściwie przewijają się tam pojedyncze newsy, o nich czasem się zdarzają, ale no, nie ma tak naprawdę co o nich mówić, ponieważ nie udostępniałem jakiejś tam większej funkcjonalności. Kiedyś był jeszcze też taki... Jest, net... nie Kiedyś jeszcze był taki fajna przeglądarka NetFront, może kojarzysz ale no, ni no ni niestety po prostu sucho, sucho nie zaginął czasy HTC Uniwersala dokładnie Takim fajnie wyświetlała, chociaż w porównaniu z Operą no to zdecydowanie wolniej no cóż no dobrze, ale to kończysz może już temat Windows Mobile który tak naprawdę moim zdaniem nie jest dobrym systemem jeżeli główną rolę urządzenia smartfona ma pełnić ee... to urządzenie no. no dokładnie, no bo to jest urządzenie, tak powiem szczerze, dla osób, które mają jakieś już pojęcie o tych urządzeniach, o tym systemie, Bo tak naprawdę szary, zwykły użytkownik raczej nie wyciśnie z tego urządzenia zbyt wiele i może być na samym początku niezadowolony i tutaj ciekawą alternatywą moim zdaniem jest system Google Android, który mamy już przyjemność mieć na rynku od mniej więcej dwóch lat. Dokładnie, już zresztą wersji się doczekaliśmy 2.0, 2.1 w zapowiedziach tego systemu, także Mm -hmm. no, system przede wszystkim jest znacznie łatwiejszy w obsłudze, ale może wróćmy do samego początku. Jest to system, który jest częściowo oparty na Javie, co bardzo mnie dziwi. Jest to Linux oparty na Javie. No, znaczy jest to no, inaczej, tak to Java, może odwrotnie. Java... Java, Linux, nie to może, jest, może jest odwrotnie. W Obsłudze Java wolny. Słuchaj, może odwrotnie. Java oparta na Linuxie, ponieważ to Java to znaczy, chodzi to na... na... Dokładnie, dokładnie. I to, żeby było śpiesznie, nie jest to taka Java normalna, ponieważ no niestety nie odpalimy tak domyślnie programów normalnych w Javie. I tu jest ból, ponieważ na no, niestety programy musiały być kompilowane bezpośrednio na Google Androida oddzielnie, żeby działały na Androidzie. Ostatnie... No, ale tak czy siak, to tak naprawdę są tylko pozory, bo tak Linux i Java. Wolne i szybkie. Wolne i trudne w obsłudze. Tak no, naprawdę no, tak się, się, się wydaje. że z tej mieszanki wyszedł bardzo łatwy w obsłudze system i to bardzo szybki. I właśnie bardzo ładnie się z niego rozmawia, bardzo się fajnie przegląda internet. To jest właśnie to, o czym mówiliśmy przed chwilą na Windowsie Mobile Mhm. Co to za przeglądarka? No Przeglądarka jest oparta z tego co pamiętam o silnik WebKit. Taki sam jak na Google Chrome na tym, na przeglądarce PC. na PC-ie. PC także Chodzi ona szybko, renderuje stronę ładnie. Mhm. Jakieś tam bajery typu obsługa akcelerometru, czy przewracanie oczywiście orientacji ekranu. Także to wszystko płynnie po prostu chodzi płyn, płynnie chodzi, dewelacyjnie chodzi właśnie. też świetnie chodziło na hero. Właśnie to, to z, hi, z Hiro w ogóle, ta interpretacja tego mi się bardzo podobała, ponieważ byłem gdzieś tam we Wrocławiu i potrzebowałem na szybko dowiedzieć się, gdzie jest siedziba jakieś filmy. Porównując czas, jaki by mi to zajęło na Windowsie, Mobilu, przetwarzanie przeglądarki, zestawienie połączenia internetowego itd., itd., to po prostu było dwa co najmniej, jak nie trzy razy szybciej. Bo to wszystko po prostu chodzi od ręki, nie, muli, nie czeka, nie trzeba czekać, to się połączy, nie trzeba czekać, aż to weźmie i się uruchomi, przeglądarka, aż wyskoczy klawiatura i tak dalej. <śmiech> <śmiech> no już może tak nie, nie przesadzajmy, bo to wszystko zależy od urządzenia, od tego, bo na przykład w Lio nie byłeś tak tragicznie, ale no, jest to Widać, decydowanie... że system jest dedykowany raczej dla osób y, takich, które chcą oczekują do urządzenia, które, żeby po prostu ono działało, ale Dokładnie. przy tym posiadało pewną funkcjonalność. Jakby nie było po zrutowaniu systemu, mamy całkiem spore możliwości. Dokładnie, no ale urządzenia PDA to nie jest tylko telefon przeglądania internetu, to jest głównie, w PDA się wzięło od y, y, y, y, aplikacji typu PIM, czyli kalendarz, notatki i tak dalej, książka adresowa. No i pod tym względem tutaj Android chyba raczej nie ma nic do powiedzenia. No, w Androidzie było dość cienko, z tym, z tym względem tam były do, dość określone aplikacje, w Windowsie Mobile było dużo fajniej już na standardzie, ponieważ już sam Outlook mobilny umożliwiał sporo opcji typu właśnie dość zaawansowana książka adresowa, możliwość dodawania własnych pól, kalendarz też był całkiem przyjemny, a dodatkowo dochodziło sporo aplikacji alternatywnych, choćby genialny wręcz Pocket Informant. Ja się chciałem wspomnieć. Tutaj no to... zawsze pod ręką wszystko. No wła, właśnie, format to też w ogóle inna bajka, ponieważ ja naprawdę mam gdzieś licencję na ten program sam osobiście, gdzieś nie wiem, czy, właściwie, czy jeszcze mam, ponieważ... To, to był taki konkurs. no by, by, by, był kon... Tam, kon... Dokładnie, no, dokładnie, nie wiem, czy to jeszcze mam, ponieważ możliwe, że przepadło wali dysku twardego, w każdym razie zainstalowałem to sobie i nie mogłem ogarnąć ilości tam opcji, jakie były dostępne. No ale już nie. jak się ogarnęło, to nie mogło się bez tego później żyć. Dokładnie, no w... można by tu wspomnieć akurat pod względem PIMu u jeszcze na, tak naprawdę stare palmy, ponieważ no nie powiedziane, że... się ukupujemy... też chciałem właśnie powiedzieć, że już szukać konkurencji, to tylko Palm. No palm. Nie, nie, nie ukrywajmy, że osoba używająca urządzenia jako PIM nie będzie chciała tam marnować baterii na moduł telefoniczny i tak dalej. Tu właśnie przychodzą urządzenia używane właśnie oparte o system Palm OS. Ponieważ... naprawdę urządzenie za 20 zł, typu Palm VX ma większą funkcjonalność pod względem PIMu niż aktualnie na przykład iPhone. No dokładnie, sam system już umożliwiał, miał super właśnie kalendarz, super notatki, super książkę adresową, to było wszystko właśnie chwalone, szczególnie jeszcze Windows Mobile już w pierwszych wersjach ma bardzo podobny PIM do obecnego, a było właśnie chwalone to pod względem działania Palm OS-u, ponieważ hmm. taki właśnie wspomniany Palm 5X ciągle już chyba w którymś podcaście z rzędu o nim wspominamy, był tego, był właśnie nie dość, że miał super opcje pod względem software'owym, czyli oprogramowania to jeszcze trzymał tą dobry, ile dobry, dobry miesiąc na baterii wytrzymywał. No na spokojnie. Także wszystko mieliśmy pod ręką, było to lekkie urządzenie, trzymało miesiąc na baterii po prostu no, super. Ja myślę jeszcze czy aby tego nie kupić, ale przede wszystkim warto zaznaczyć, że wszystkie te systemy operacyjne, czyli Palm OS i Windows Mobile i świetnie synchronizowały się z no, z utlokiem i z, przez ekspozycję również z innymi programami. No, Także to było... właśnie czyniło urządzenie, tak naprawdę na przykład chcieliśmy ze sobą mieć zawsze wszystkie notatki, które sporządzamy na pc czy maile. To wszystko wystarczyło zsynchronizować i mieliśmy to ze sobą zawsze w kieszeni, to samo tyczy się kontaktów. I to nie takich głupich kontaktów, czyli sam adres ulicy i numer telefonu, tylko tam można było kilka adresów mailowych, imiona rodziców, dzieci, babci, dziadka, nie wiem kogo tam jeszcze, adresy pracy, domowe, wakacje, nie wiem co tam jeszcze. Można było nawet samemu dodawać kategorie odpowiednie, można było notatki robić, graficzne, znaczy, czyli można było malować po ekranie, można było pisać na klawiaturze. No dokładnie. Rewelacja. Także tutaj zdecydowanie stare, stare urządzenia Palm z firmy Palm mogą się sprawdzić, bo najnowsze, że tak powiem, produkcje na Palm OS, czyli TX Live Drive, jako te urządzenia klasyczne, one kosztują po prostu około 300, na no, maksymalnie 400 zł chyba, także... To... WiFi nawet mają, tylko po co te No, <głos> nie, nie, nie, nie. Taka prawda, że no niestety... Jest no jest, bardzo... Działa tym co prawda ten wspomniany netfront, ale to nie ma co go porównywać do tego, jak no, działa. Ale nam, no ale dokładnie, to bardzo... dlatego też mówię tu głównie o pim -ie. no ale czas nam tak powoli ucieka, ucieka troszkę. To no dobrze, dużo no to podsumowując. Uciekło. No jeszcze, jeszcze nie podsumowując, bo jeszcze tak właśnie zapomnieliśmy o jednej rzeczy. Słuchaj, no, na... nie, na... e, bo wspomnieliśmy przy Omni o tym e, lekko i zapomnieliśmy o GPS-ie. Ojej. No, nawigacja GPS też jedno, jakby nie było z głównych zastosowań urządzeń PDA obecnie dla ludzi. Byle by tylko nie zintegrowane, bo tak naprawdę kilka no. tylko urządzeń, jakie miałem okazję mieć w ręku, działało dobrze ze, zinde... zintegrowanym, z... modułem ze zintegrowanym modułem GPS i to były moduły chyba stara. No dokładnie, no problem, dokładnie. Nasze problemy ze znalezieniem fixa. Otóż złapanie. co do nawigacji GPS, pod względem oprogramowania tutaj przynajmniej na Polskę myślę yy, pod względem te, tego Windows Mobile no, bije wszystko, ponieważ mamy tu program Automapa, obecnie w wersji 6.0, który jest chyba najdokładniejszą mapą Polski, a poza tym mamy również inne nawigacje typu Mapa, Map, typu TomTom, tom, typu iGo, które już sprawdzają się na całym świecie, choć może w Polsce gorzej. Ważne, no. że my mamy automapy i jest ok. Dokładnie. Działa to dobrze. Tylko że warto pamiętać o tym, że lepiej jest mieć moduł zewnętrzny ze względu na baterię, bo warto zaznaczyć, że GPS ma jednak spore zapotrzebowanie na baterię PDA. No i niestety... taki moduł zewnętrzny nie dość że zaoszczędzi nam baterię, to będzie spowoduje, że nie, mniej stresu będzie szło na to wszystko, czy to będzie działało, czy nie. Bo po prostu moduł zewnętrzny działa i nie ma problemu z znalezieniem satelitów. Dokładnie. Pod względem. Ja robię zewnętrzny. No, pod względem nawigacji GPS na systemie Google Android jest tu troszkę gorzej, ponieważ no przede wszystkim mamy Google Maps tutaj, które korzystają, no, korzystają z internetu, niestety. Mamy mhm. też jeszcze. No dzisiejszych, przy dzisiejszych stawkach za. Mnaczy, zależy, w jakiej sieci też jesteśmy, jakie mamy stawki. No jest też kopilot, którego no niestety nie przetestowałem, choć mia... nie wiem, czy ty testowałeś, był tego, był wgrany. Ja to na tym. słyszę. By był wgrany w testowanym przez nas HTC Hero, no ale... Jeszcze słyszę. Pamiętam tag... tylko, jak nie mogliśmy znaleźć w Warszawie ulicy bo te, te, te, ta nawigacja standardowa, jak ona Nawi coś. No, no. właśnie na, na, o Nawi Expert, teraz mi to tego, teraz mi to wróciło. Chociaż ta nawigacja no. wcale taka zła nie jest, ponieważ no, miałem okazję pojeździć po Wrocławiu, po drodze do Wrocławia, po Wieluniu też właśnie tutaj moje miejsce zamieszkania. I wcale tak nie jest takicznie. Właściwie powiedziałbym, że jest wręcz dobrze pod względem ilości dróg, wszystkiego informacji, jakie tam prezentuje ta wymaga mapa. ma połączenia z internetem, więc działa no automatycznie z automapą. No dokładnie. W tym względem, pod tym względem przegrywa. No ale na przykład pod względem informacji typu jakieś tam choćby fotoradary i tak dalej, no to było na równi, może w jakichś takich malutkich wioskach. Jakiś na będzie... pewno nie było gorzej jak nawigacja z Linuxa emo. No, do, no to, to nie porównujmy z niczym, no, ale to... Tego nie ma nawet. No dokładnie. Dobrze, no, ale to... kończąc, już podsumowując dzisiejszy temat, jeżeli chcesz urządzenie bardziej do zastosowań biznesowych, do notatek, do poczty elektronicznej, zdecydowanie polecamy Tobie system Windows Mobile. Zgadzasz się ze mną? No dokładnie, jeśli to ma być urządzenie do, typowo do pimu, do informacji typu właśnie kalendarz, notatki, książka adresowa, to w tym momencie na Palm OS-ie, a jeśli ma być to głównie telefon, to myślę, że Google Android się to najlepiej sprawdzi. No i też warto sobie zadać pytanie, czy będziemy potrzebowali różnych, różnego rodzaju modyfikacji w systemie, czy oprogramowania, jeżeli tak, no to tutaj znowu Windows Mobile, ja polecam. A jeżeli nie, no to Google Android. No zależy też czy lubimy grzebać w tym systemie, to wszystko konkretnej osoby zależy. Dokładnie. Chociaż ja powiem szczerze, teraz wolałbym, zamiast swojej g 900 kupić jakiegoś e, g, nie, G1 to może nie był za duży hardcore, byłby, ale na pewno HTC Hero. No, Hero był używanie był... tego jako telefonu komórkowego to jak najbardziej. Hi Hi Hero. I oczywiście w kieszeni Nokia 810 jestem zadowolony. Hero to ogólnie było akurat fajne urządzenie pod względem budowy konstrukcji tego, no ale to już. Ale na zdjęciach tak brzydko wyglądało. No dokładnie, tylko na zdjęciach to brzydko wyglądało. Nawet kolor biały był ładny. No i chyba... To by było właściwie na tyle. Dokładnie, to by było na tyle w tym temacie. <głosy> to już jest... To, to są już właściwie nasze ostatnie słowa w tym podcaście. Zapraszamy za tydzień, a jeszcze wcześniej chciały, chcielibyśmy przeprosić za jakość dźwięku i za usterki techniczne, jakie towarzyszyły przez nasz praktycznie cały odcinek, który był tydzień temu. Było to spowodowane złą konfiguracją sprzętową, ogólnie. Zło złośliwością rzeczy martwych, jak to się mówi. No zobaczymy, jak tym razem jest, ponieważ tym razem nagrywa, że tak powiem, to druga strona, czyli ja. Taki ekspery eksperyment dzisiaj Dokładnie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy nadzieję, że będzie lepiej, ale to dopiero wyjdzie w praniu. Mhm. A my zapraszamy Was do słuchania naszych podcastów, które ukazują się co tydzień we wtorki o godzinie 20 oraz zapraszamy do śledzenia naszych portali pedas.pl oraz umpc.portal.pl oraz oczywiście do słuchania radia No i to by było chyba na tyle, także do usłyszenia. No, cześć, do usłyszenia.